Kiedy patrzę w przeszłość widzę kartki niepotrzebnych słów Marionetki na stosie życia leżą bez głów Rozkopaję grupy znów, mieć siłę budować cud, cud kolejny raz jestem tu Kiedy patrzę w przeszłość widzę kartki niepotrzebnych słów Marionetki na stosie życia leżą bez głów Rozkopaję grupy znów, mieć siłę budować cud, cud kolejny raz jestem tu ja, a dookoła liści deszcz Wiatr na różne strony rozbią je Ja, a w górze setki lśniących gwiazd Świat pozwoli mi nareszcie spać Za plecami oddech, szept prosto serca W oczach setka łez, a krew na rękach cichy płacz kolejny raz, dobra noc jest zła Zapąkane słowa podpatrują lepszego dnia Nadzieja i śmierć to jak odbicie w lustrze Skryty gniew doskonale wiem, bo ona kiedyś umrze I ile słów, tyle prawdy, ile krzywdy, tyle, krzyw, tyle prawi Tyle znów, tyle West jedno zło, jeden ja Krew w żyłach, serce ma ochotę stanąć W głowie myśli patrzą na tym co się stało Szukam słów, które miałyby moc wybaczania sobie Ale odwiedź mnie w grobie Kiedy patrzę w przeszłość widzę kartki niepotrzebnych słów Marionetki na stosie życia leżą bez głów Do grupy znów mieć siłę budować cud Znót Kolejny raz jestem tu Kiedy patrzę w przeszłość, widzę kartki niepotrzebnych słów Marionetki na stosie życia leżą bez głów Rozkopałem kluby znów Mieciłem budować cud, cud, cud Kolejny raz jestem tu Drog, wiedzie mnie daleko za horyzont Wyobraźnie widzę to, czego oczy nie widzą Już wiem, nie czekasz na mnie, ja umarłem Czas już minął, łaskowy włos nie spadł Żyć chwilą, te chwile są przeciwko mnie Nie ma lepszego Boga, chcę odać świat za tę śmierć Mógłbym od nowa stworzyć świat, zbudować pompej Mając nadzieję, że żadne zło już ich nie zaleje to jestem, każdy sen, każde cierpienie, każdy dzień, każdy lęk Wszystkie stare nadzieje, jestem gotów Dać każde słowo i każdy czyn, odzyskać prawdziwy sens życia. Nie wierzysz w mi marzenia? Czuję, że serce bije na nowo. Grany przed patrzę, żyję właśnie po to. Umarły ja. Doczekałem kolejnego dnia. Dziękuję za zmartwychwstanie stanie. Kiedy patrzę w przeszłość widzę kartki niepotrzebnych słów Marionetki na stosie życia leżą bez głów Rozkopałem grób znów, mieć siłę budować cud Znud, kolejny raz jestem tu Kiedy patrzę w przeszłość widzę kartki niepotrzebnych słów Marionetki na stosie życia leżą bez głów Rozkopałem grupy znów, mieć siłę budować cud